78 audycji podcastu Radio 9 Lubin przed mikrofonem darek witam bardzo bardzo serdecznie. Co dzisiaj usłyszycie w podcastowej dziewiątce? Będą wiadomości kulturalne, będzie także wizyta w klubie fitness, nie zabraknie również na koniec magazynu 9. film horror. Dowiecie się także trochę więcej o nowej jakości technicznej audycji podcastowej dziewiątki. Zapraszam do słuchania. za chwilę wiadomości kulturalne. Na początek jednak kilka słów dotyczących nowej jakości technicznej, wszystkich kolejnych podcastów Radia 9 Lubin. Otóż od dzisiejszej audycji, od audycji numer 178 zamiast dotychczasowych 128 kilobitów na sekundę każdy plik MP3 to będzie już 192 sekundę, ale zmienia się także jakość samych nagrań, jak już słyszycie od samego początku, jakość audio high quality będzie królować we wszystkich nowych podcastach. A to wszystko dzięki nagrodzie European Podcast Award. Nagroda ta, jak już zapewne zauważyliście, zarówno na stronie bloga podcastu, jak też na fanpage'u, na Facebooku, dotarła w całości i składa się z dwóch części. Oczywiście ze szklanej kryształowej statuetki mierzącej sobie 22 cm i ważącej około 3 kg. Także nowy cyfrowy rejestrator dźwięku, profesjonalny cyfrowy rejestrator dźwięku firmy Olympus, model DM670, który umożliwia właśnie tego typu nagrania, trzy mikrofonowe stereo. Zapraszam więc do słuchania nowej jakości. Dziś w audycji numer 178 zdecydowanie większa część nagrań właśnie przy użyciu tego już nowego sprzętu. Jedynie jeszcze magazyn 9 film horror, który dzisiaj prezentuję, został nagrany w starej technologii. Zapraszam zatem na początek na wiadomości kulturalne. W wiadomościach kulturalnych dowiecie się, co przygotowały dla was dwa ośrodki kultury z Lubina. Na początek ośrodek kultury Wzgórze Zamkowe, a później gość opowie o tym, co będziecie mogli usłyszeć w klubie pod muzami. Rozmawiam z Karoliną Nowak, witam. Witam serdecznie. Cały ośrodek kultury Wzgórze Zamkowe przygotował na najbliższe nadchodzące dwa tygodnie dla Lubinian i nie tylko dla Lubinian. Jak najbardziej. Zapraszamy na taką naszą cykliczną imprezę Piątkowe Granie, czyli wakacyjną scenę prezentacji muzycznych tutaj na tarasie koło Pabu wzgórze Zamkowe. W każdy piątek można posłuchać ciekawej muzyki, ciekawych zespołów z okolic Lubina i nie tylko. Wstęp jest wolny, więc warto. Już 25 maja zapraszamy na zespół Kilo Jule, to jest taka kapela rockowa. Natomiast zapraszamy w każdy piątek, na przykład 8 wystąpi nasza lubinianka Marta Konik, 15 czerwca zespół Liverpool, też z Lubina, więc serdecznie zapraszamy. A dla najmłodszych już 1 czerwca Żeglarski Dzień Dziecka. To jest oferta skierowana dla tych najmłodszych dzieci i starszych. Tutaj będą prowadzone warsztaty przez instruktorki Wzgórza Zamkowego, wystąpi również zespół szantowy i dzieci będą mogły zaprezentować się w prezentacjach muzycznych i recytatorskich. Wstęp jest również wolny, więc można się zapisywać. Są już ostatnie miejsca, bo mamy ponad 200 dzieci, więc myślę, że jeszcze znajdzie się miejsce dla, dla jakiejś grupy, można zapisywać się bądź oddzielnie. Jeżeli chodzi o 1 czerwca, to dla troszkę starszych zapraszamy na piątkowe granie i wtedy zespół zaprezentuje takie piątkowe szanty, więc też taki klimat żeglarski, ale dla dorosłych. Już wieczorem o godzinie 19. W podcastowej dziewiątce gość, witam Cię. Witam również. Przedstaw się. Piotr Łopaciński. Piotrze, opowiesz i zaprosisz wszystkich słuchaczy na pewien koncert. Co to za koncert, kiedy się odbędzie i co będziemy mogli w nim usłyszeć? Koncert odbędzie się 25 maja o godzinie 20, to jest piątek. Tytuł koncertu to The Greatest Love of All. Nieprzypadkowo wybrałem ten tytuł koncertu, ze względu na to, że dominującymi utworami na nim będą utwory przede wszystkim o miłości. A jako, że moim przesłaniem w muzyce jest to, żeby uwrażliwiać ludzi poprzez muzykę oraz ażeby mogli w jakiś sposób przychylnie patrzeć na siebie poprzez to, żeby, żeby móc sobie wzajemnie pomagać, czy też w jakiś sposób hmm, cieszyć się tym, że Obok, obok nas żyje e, drugi człowiek, który często może nam pomóc, my możemy mu pomóc, to ta muzyka właśnie jest w stanie otwierać serca ludzi i myślę, że właśnie taka muzyka, którą będziemy mogli tam usłyszeć w jakiś sposób odzwierciedli pewnego rodzaju emocje, które będę chciał w tym koncercie przekazać, począwszy od e, niesamowitych e, niesamowitej radości poprzez pewnego rodzaju melancholię a także nawet zastanowienie, zatrzymanie się nad sobą nad tym, co gdzieś tam wewnątrz nas jest. Myślę, że dla każdego coś na tym koncercie się znajdzie przede wszystkim jako, że w tym roku zmarła Whitney Houston będę chciał poświęcić część koncertu właśnie tej artystce ze względu na przede wszystkim jej niesamowity, przepiękny głos, którym obdarowywała świat i piosenkami, które nie lada były i stanowiły dla wielu wokalistów problemy. Ja uwielbiam tego rodzaju sposób śpiewania ze względu właśnie na to, że te piosenki potrafią otworzyć serca ludzi. Także emocji będzie sporo. Gdzie zobaczymy koncert? Koncert odbędzie się w Centrum Kultury Muza. W, właściwie w klubie pod muzami e, Są przygotowane pewne, e, pewne niespodzianki dla gości w sensie e, takim, że będziemy mogli kogoś na przykład dodatkowo zobaczyć oprócz mnie e, Ponadto będzie grał fantastyczny band który będzie się składał z muzyków znanych w środowisku muzycznym, nie tylko w Polsce, ale także za granicami kraju. Są to ludzie współpracujący z różnymi artystami, tworzący własne projekty muzyczne, grający naprawdę bardzo dobrze. Także, czy muzycy, czy czy nie muzycy, będą mogli posłuchać naprawdę bardzo dobrej muzyki w bardzo dobrym wykonaniu. Czy nie pozostaje nic innego, jak udać się do klubu pod muzeami w piątek 25 maja o godzinie 20. Zdecydowanie tak, jeśli każdy ze słuchaczy będzie chciał zagościć na tym koncercie, na pewno wyjdzie bardzo zadowolony. Zapraszamy. To były Wiadomości Kulturalne, a już za chwilę udamy się zadbać o naszą kondycję, ale o tym dopiero po piosence Cruise Boxo na podcast, serwisu Musicale i oczywiście na licencji Creative Commons. Zapraszam. Słuchacie podcastowej dziewiątki, a za oknem po kilku dniach nieco niższej temperatury, mam nadzieję, że już na dobre zawitała do nas, piękna wiosenna, słoneczna i ciepła pogoda zmierzająca do równie ciepłego i fantastycznego wakacyjnego lata. Taka pogoda oczywiście nastraja nas pozytywnie i zachęca nas do uprawiania różnego rodzaju sportu, a jak skutecznie zadbać o naszą kondycję opowie nam oczywiście trener Piotr. Zapraszam na krótką wizytę do klubu fitness.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 Witamy na trzecim poziomie Kopromareny w klubie Fitness Pure. Moim rozmówcą jest tradycyjnie już chyba. Piotr, trener personalny. Piotrze, powiedz mi, trenujemy w klubie, różnego rodzaju treningi wykonujemy, ale wychodząc z klubu zapewne odczuwamy pewnego rodzaju głód. Czy to dobrze wtedy zjeść i co zjeść? Jak uzupełnić to, co straciliśmy podczas treningu? Bardzo dużo osób ćwiczących w klubie jest zdania, że ćwicząc, no niechętnie zjadają po treningu jakiś posiłek, ponieważ co, jakby ten ubytek kalorii wypocony ciężko, żeby po prostu spotęgować jeszcze dłuższą przerwą między posiłkami. Jest to błąd. Dlaczego? Dlatego, że po treningu organizm ma tak zwaną godzinę, złotą godzinę jest to złota godzina okna anabolicznego, kiedy to substancje odżywcze, które spożywamy zostają wtłaczane do mięśni. Mięśnie potrzebują, bo to co zostanie w nich uzupełnione daje nam kolejne efekty na następny trening. Moc, siłę, jakąś energię, czyli uzupełniamy magazyny mięśniowe. Jeżeli minie godzina, no to z każdą kolejną, bo powiedzmy godziną, czy tam można to zmniejszać co do jakichś tam minut, no to okna anaboliczne maleje i już mięśni nie wchłoną tyle składników odżywczych. I wtedy to może być gorsze zagrożenie dla na przykład dla naszej tkanki tłuszczowej, aniżeli y, w tej pierwszej godzinie, więc nie powinniśmy, jak najbardziej nie powinniśmy unikać spożywania właśnie y, jakichś posiłków co powinniśmy zjeść? No, powinien to być kompletny posiłek potreningowy, najlepiej w formie y, y, jakichś y, odżywek, które są y, wysublimowanymi produktami y, powodującymi natychmiastowe dostarczenie składników odżywczych do właśnie mieści, które są teraz w fazie katabolizmu potreningowego, czyli generalnie chodzi tutaj o jakieś koktajle, szejki, o odżywki wysokobiałkowe, bądź węglowodanowe, węglowodanowo-białkowe. Jest to najlepsza forma. I taką formę bym polecał, bo ja taką też stosuję. Piotrze powiedz mi, bo możemy zapewne kupić tego rodzaju suplementy, diety w różnych sklepach, ale czy możemy również zasięgnąć porady na temat tego w klubie? Czy możemy w klubie chociażby nabyć? Tak, my trenerzy tutaj pracujący zawsze udzielimy wszelkich porad osobom, jakie odżywki powinny zastosować po treningu, bo wspomnę też, że nie każda osoba może jeść te same odżywki, bądź w tych samych ilościach. Są różne proporcje w zależności od tego, jaki mamy cel treningowy. Ale tak poza tym, to tutaj mamy na recepcji bardzo dobrze zaopatrzony tzw. bufet potreningowy, gdzie są gotowe odżywki już w formie suplementacji potreningowej prosto od producentów, czyli my niczego tutaj na miejscu nie rozrabiamy można sobie to zakupić je w butelkach, są odżywki węglowodanowo-białkowe są w kartonikach mniejszych białka są też białka w troszku jednorazowe, które już sobie sami mieszamy w, bidona, w bidonach, nawet mamy też batony energetyczne, batony energetyczno-węglowodanowo-białkowe do spożywania po treningu aminokwasy wpłynie, no Suplementacja jest taka, że myślę, że dla osób, które nie trenują aż nad to wyczynowo, znajdą sobie naprawdę fajną suplementację po treningu. Czyli możemy spokojnie zasięgnąć również porady u trenerów. Tak, jak najbardziej my służymy tutaj poradami, nawet podejdziemy tutaj do bufetu, pokażemy, którą odżywkę może sobie osoba właśnie tutaj zakupić, żeby po prostu nie błądziła. Jest to właśnie taka no, najlepsza forma i... My oczywiście polecamy właśnie tak, coś takiego. Układacie trening, układacie również suplementację. Tak, suplementację układamy, można się właśnie nas poradzić zawsze. Mówię, najważniejszy jest dobór odżywek, bo nie, nie każda osoba może te, tymi samymi odżywkami sobie robić jakieś dobre efekty. Dla jednych mogą to być odżywki gorsze, dla innych lepsze. W sensie danej tej odżywki, czy dla jednych może ta odżywka być akurat strzałem w dziesiątkę, dla innych trzeba będzie zmienić bilans węglowodanowo-białkowy. Wszystko zależy od celu treningowego, no, od, od proporcji ciała, jakie dana osoba posiada. Powiedz mi jeszcze, czy możemy zasięgnąć u trenera informacji na temat naszej diety? Jak w ogóle ułożyć sobie dietę naszego żywienia? Tak, my trenerzy mamy wiadomości na temat diety, więc jeżeli ktoś chciałby porozmawiać na taki temat, zapraszamy chętnie do nas. Po chwili rozmowy na pewno dojdziemy do jakichś wspólnych wniosków i damy jakieś ogólne wytyczne, jak się powinna ta osoba odżywiać, bo ja tutaj mówię o suplementacji takiej typowo potreningowej, czyli coś co można u nas nabyć w próbie, w formie odżywek, fajnych, pysznych, naprawdę smacznych koktajli, ale nie zapominajmy, że kolejne posiłki potreningowe, jak i również przetreningowe, jedzone w domu y, y, są y, przed nami bądź już za nami, jeżeli trenujemy wieczorem to już też mamy jakiś tam kaloryczny dobytek dnia więc w tym układzie musimy też wiedzieć jak się odżywiać więc jak nie mamy wiadomości na ten temat my nie jesteśmy w stanie sami sobie gdzieś tam nic wyczytać w internecie czy w jakichś tam książkach dietetycznych, poradnikach to również z nami można to sobie próbować ustalić Czyli nie pozostaje nam nic innego jak zasięgać wszelkich porad u trenerów w klubie Fitness Biuro? Tak, jak najbardziej, czyli tradycyjnie każda rozmowa się do tego sprowadza że trener w klubie Pure Fitness jest osobą niezastąpioną. Oczywiście wszyscy się pod tym podpisujemy i tak jest. Dziękuję Piotrze za rozmowę i zapraszamy za kolejne dwa tygodnie i nie tylko. Dziękuję słuchaczom i do usłyszenia. A na koniec zapraszam przed mikrofon Adama, który przygotował dla Was kolejne wydanie magazynu 9 Film Horror, o jakim filmie opowie tym razem Adam. Tego dowiecie się już teraz. Zapraszam. Dziewiąty Film Horror Piekielny i straszny magazyn filmowy o klasyce gatunku. Horror obejrzysz na O horrorze posłuchasz w dziewiątce. Przed mikrofonem Adam. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Dziś kolejny ciekawy horror z klasyki tego gatunku. Powiem szczerze, że to jeden z moich ulubionych. Kiedyś jak byłem mały, pożyczyłem kasetę od znajomej mamy i do tej pory mam w pamięci to, co obejrzałem na ekranie. Przerażający obraz tego, jakby mógł wyglądać świat gdyby wyglądał tak, jak właśnie w tym filmie. Proszę sobie wyobrazić cały świat egzystencję, gdzie najważniejszą czynnością ludzką jest zaspokajanie wszystkich potrzeb cielesnych, gdzie nie są ważne takie wartości jak wiara, miłość, a podstawą jest rozkosz jako pierwotny instynkt, który ludzie zaspokajają. Taki właśnie obraz przedstawił nam Clive Barker w filmie Hellraiser. Film powstał w 1987 roku. Mamy tu postać Franka Cotona, który nie przestrzega wszelkich wartości moralnych. Już mu nie wystarczają narkotyki czy seks. Szuka większych doznań. Kupuje gdzieś na wschodzie, na targach, tajemniczą kostkę. Otwiera ją we własnym zaciszu domowym. Okazuje się, że tak naprawdę otworzył drzwi do innego wymiaru. Wymiar, tak jak tu już wspomniałem, bardziej takiej rozkoszy, bólu i cierpienia. Pojawiają się postacie. Nazywają siebie Cenobitami rozrywają ciała Franka na strzępy dosłownie a on, on sam trafia właśnie do piekła na które zasługiwał dalsze minuty filmu pokazują nam jak udaje mu się uciec i powrócić do życia ile ofiar i wrzeczeń trzeba było poświęcić aby wyrwać się od cenobitów ale jak to właśnie w filmach bywa pojawia się i pozytywna postać postać Kirsti brata Nicy Franka która za wszelką cenę spróbuje wysłać swojego wujka z powrotem do piekła w filmie pojawiają się również postaci Larego, ojca Kirsti, przez krew, którego przypadkowo ożywia on swojego właśnie brata, oraz żony Larego, Julii. Julia już raz zdradziła swojego męża z Frankiem. Tym razem pomaga Frankowi w zbrodniach, dzięki którym odzyska on swoją pełną postać, taką postać bardziej cielesną, ludzką. Bo nie zapominajmy, że właśnie Frank został rozerwany, jak już wspomniałem, na kawałki przez Cenobitów. W filmie zastosowano niezłe efekty, efekty specjalne, efekty wizualne, dość realistycznie pokazujące anatomię człowieka, od kości przez wnętrzności ludzkie, żyły tętnicze, krew i skórę. Również same postaci cenobitów robią wrażenie, a największe to główny cenobit, pinhead, osoba z powbijanymi gwoździami w głowie. Postać zagrana przez Daga Bradley'a stała się już kultowa. Nawet osoby, które nie widziały filmu, kojarzą tą postać. Warto też wspomnieć, o wspaniałym wykonaniu muzyki do filmu przez Christophera Yanga. Skomponował on wiele utworów do kilkudziesięciu produkcji, a z ostatnich można wymienić m.in. Dziennik Zakrapiany Rumem czy dwie części Spidermana. Powróćmy jednak do samego reżysera filmu Clive'a Barkera. Jest to liverpoolski pisarz horrorów i fantastyki. Z zamiłowania również malarz, ilustrator, zajmuje się już sztukami wizualnymi, komiksem. Jeżeli chodzi o jego epizody z filmami, to jako reżyser uczestniczył tylko w pięciu produkcjach w tym trzech kinowych, jako scenarzysta już w czternastu. Hellraiser powstał na podstawie jego noweli Powrót z piekła Hellbound Hit, napisanej praktycznie rok przed filmem. Jakby ktoś był zainteresowany, można poszukać w internecie, nie jest ona długa, można nie z niej wyczytać więcej szczegółów dotyczących rytuału, samego rytuału otwierania kostki, Powstało trochę filmów na podstawie jego powieści. Między innymi taką znaną produkcją grozy jest Candyman. Clive Barker jako jeden z nielicznych doczekał się na podstawie jego scenariusza dwóch mrocznych gier komputerowych. W 2001 roku Anding i w 2007 Jericho. Grałem w te gry i polecam. Barker jako twórca bardziej opierał się na zurbanizowanych miastach oraz powiązaniach społeczności lokalnych niż na gotyku, zamkach i tym podobnych rzeczach. Stara się wyłapywać te sprawy, które zostały wyrzucone z kultury, o których się nie mówi, rzeczach tabu. Jak sam stwierdził, muszą one mieć gdzieś jakieś ujście. Stephen King, jeden z największych twórców powieści Grozy, poznał Barkera w latach 80 i powiedział znaczące zdanie. Widziałem przyszłość horroru, nazywa się Clive Barker. Myślę, że to wielkie wyróżnienie i gdyby nie sukces Holorizera, to wiele ludzi... Nie sięgnęłoby po książki Barkera, przez co wiele osób z branży horroru szczyci się, gdy tworzy filmy na podstawie jego powieści lub gdy sam Clive Barker jest producentem. Dodaje się przed tytułem jego imię i nazwisko, aby zachęcić fanów Kinagrozy do obejrzenia lub kupienia danego filmu. Nie robiłoby się tak, gdyby facet ten nie odniósł właśnie sukcesu, nie stał się osobą jaką jest w tym momencie. Z ciekawostek dodam, że w obydwu panów, Barkera i Kinga, można razem zobaczyć w krótkim epizodzie w filmie Lunatycy Sleepwalkers, z 1992 roku. Film Hellraiser doczekał się dziewięciu części. W kontynuacjach poznajemy m.in. historię cenobitów, powstawania samej kostki, a od części piątej, powstałej w 2000 roku, zanurzamy się bardziej w metafizyczny niż przyziemny obraz. Twórcy pokazują nam jak w codziennych obowiązkach, obłudzie, zatraceniu, podstawowych wartości moralnych, jak możemy trafić do naszego przyziemnego piekła. Myślę, że sam przekaz filmu jest właśnie takim, takim przekazem. Tracimy z naszego centrum istotne fundamenty, jakim jest np. Bóg, rodzina, miłość, przez co pochłania nas ta lewitująca energia, zła energia, o której mówi właśnie Barker. I stajemy, I stajemy się niewolnikami własnego piekła. A gdy zaczyna się nam to podobać, gdy zabrniemy za daleko, to stracimy poczucie rzeczywistości, oddzielania dobra od zła. Kończąc, myślę, że warto zacytować samego pisarza, Clive'a Barkera, który mówi strach mógłby napędzać świat, Gdyby tylko dobrze naoliwić tryby. Słuchajcie następnych wydań dziewiąty film horror. Kłaniam się, do usłyszenia. A jako podkład muzyczny w magazynie 9. Film Horror usłyszeliśmy utwór Ifas Dan Merville Horror, oczywiście również z serwisu Musicalay. A to wszystko w dzisiejszym 178. podcaście. Jak zwykle kolejna audycja podcastowej dziewiątki za kolejne dwa tygodnie. A tymczasem zapraszam Was do odwiedzania nie tylko bloga podcastu, ale również oficjalnego fanpage'u na Facebooku pod adresem www.facebook.com ukośnik 9 czyli dziewiątka pisana bez polskich znaków. Zapraszam, do usłyszenia. Cześć!